To są informacje Polskiego Radia 24. Atak nożownika na Mazowszu ofiarą wójt gminy Stara Kornica. Pożar hali w Wielkopolsce opanowany. Spłonęła hala w Luboniu. Kierowcy w Lubelskiem pojadą szybciej. Kolejny odcinek A2 otwarty. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam.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 Pożar magazynu w Luboniów w Wielkopolsce pod kontrolą. Z ogniem w kulminacyjnym momencie walczyło 27 zastępów Straży Pożarnej. Służby dostały zgłoszenie z ulicy Wczasowej przed godziną 16. Opanowanie pożaru zajęło około dwóch godzin, mówi rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków młodszy aspirant Martin Halasz. Ze zgłoszenia wynikało, że miała się palić skrzynka elektryczna przed budynkiem hali magazynowej i po dojechaniu na miejsce pierwszych zastępów e, faktycznie potwierdzono pożar. Ogień objął część e, hali magazynowej. Spłonęła część magazynu o powierzchni mniej więcej 400 m2. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Żegnała go rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy z ław sejmowych, premier, prezydent, ale także sąsiedzi i osoby, którego nie znały osobiście, ale ceniły jako człowieka, wielkiego serca i społecznika. Kilka tysięcy osób wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych Łukasza Litewki. Poseł został pochowany w Sosnowcu. Dobra osoba. Na polityce nie ma więcej takich osób. Walkę o obronie zwierząt oczywiście i o ludzi, którzy takiej pomoc naprawdę potrzebują, a są niedostrzeżeni przez innych. Nie negował nikogo. Wspaniały człowiek. Ogromna strata. Ogromna. Poseł Nowej Lewicy zginął w zeszły czwartek, gdy jechał na rowerze. Został śmiertelnie potrącony przez samochód. Kierowcy w województwie lubelskim mogą już pojechać pierwszym w regionie oddanym do użytku odcinkiem autostrady A2. To 27-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska, mówi rzeczniczka warszawskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad Małgorzata Tarnowska. Dostęp do nowego odcinka autostrady A2 zapewniliśmy poprzez węzeł Łukowisko, czyli skrzyżowanie z obecną DK19 i Biała Podlaska na przecięciu z drogą wojewódzką 811. Na węźle Łukowisko nie będzie możliwy zjazd z kierunku Warszawy. Wynika to z prac prowadzonych na sąsiednim odcinku A2. Autostrada ma w przyszłości połączyć granicę z Niemcami w Świecku z granicą z Białorusią w Kukurykach. Unijne fundusze wkrótce popłyną na Węgry. Poinformował o tym na portalu X przyszły premier. Po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej rozmowy dotyczyły zablokowanych funduszy zarządów Wiktora Orbana w związku z zarzutami Brukseli dotyczącymi korupcji i łamania zasad praworządnościowych. Cała zablokowana kwota to 17 miliardów euro.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 W przeciwnym razie te pieniądze przepadną. O szczegółach prosto z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Przed budynkiem radiowej trójki w Warszawie powstał ogród poświęcony twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. W akcji zasadzenia 110 róż wzięli udział m.in. synowie twórców kabaretu starszych panów. Konstanty Kot Przybora mówił, że Polskie Radio było niezwykle ważnym miejscem dla jego ojca. Był całkowicie związany z radiem od samego początku życia zawodowego do samego końca. No i nie tylko jako twórca śmiesznych rzeczy, tylko jako na początku speaker, potem jako speaker w radio wojennym, no a potem już jako ten twórca śmiesznych rzeczy. Z różanego upamiętnienia twórców Kabaretu Starszych Panów cieszył się też Grzegorz Wasowski nie byli z krwi kości radiowcami, zawsze to podkreślali, że są przede wszystkim radiowcami, chociaż dzięki telewizji zyskali popularność, to jednak do końca życia pracowali w radiu, tworzyli w radiu. Na ogrodzeniu radiowej trójki i Radia Dla Ciebie została też odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona kabaretowi starszych panów. To były informacje Polskiego Radia 24. Nocy na ogół pogodnie, ale zimno od minus 4 do minus 3 stopni, 2 stopnie na plusie tylko nad samym morzem. Jutro rano pogodnie, ale z każdą godziną chmur będzie przybywać i na północnym wschodzie może pokropić, poza tym bez deszczu. 9 stopni będzie na północnym wschodzie, 13 w centrum, 15 na północy, a 18 na zachodzie. W Polskim Radiu 24. Mamy już 6 minut po godzinie 20. W naszym studiu jest już Sylwia Urban. Dobry wieczór, witaj serdecznie. Dobry wieczór. A ten wieczór to wieczór gorących, przede wszystkim chyba piłkarskich emocji związanych z Ligą Mistrzów? Tak, piłkarskich, ale nie tylko. Nie, nie tylko. tylko, czyli więcej nie. tematów i więcej dyscyplin za moment w sporcie. Oczywiście. Zapraszamy po więcej już teraz do Polskiego Radia 24. Sylwia Urban, dobry wieczór. Raz jeszcze przed nami kolejne, pierwsze półfinałowe spotkanie piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale czy Atletico Madryt i Arsenal Londyn będą w stanie stworzyć tak otwarte widowisko, jakie było wczoraj na Pacte Prince pomiędzy Paris Saint-Germain i Bayernem Monachium? Przypomnę, że PSR wygrało 5 do 4. W studiu witam Filipa Jastrzębskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak zapatrujesz się na to dzisiejsze spotkanie? Na no, dzisiejsze, no z, z, czego byśmy nie powiedzieli i jak Cokolwiek nie postaraliby się, piłkarze Atletico i, i Arsenalu no nawet nie mają szans dorównać choćby w połowie temu, co wydarzyło się wczoraj w Parku Książąt w Paryżu, 9 goli. No dzisiaj raczej w drugą stronę to powinno pójść. To nie są wirtuozi futbolu, oczywiście zachowując wszelkie proporcje Atletico i Arsenal. To nie są też... Takie dysproporcje między defensywą a ofensywą, jak w tym wczorajszym spotkaniu. W związku z tym no raczej natężenie emocji będzie znacznie mniejsze i nie ma wątpliwości, że zupełnie w cieniu tej drugiej pary ten dzisiejszy mecz się odbywa. Ale um, Arsenal-Londyn nie przegrał ani jednego meczu w fazie m, tej pierwszej, prawda? Um, tak, natomiast te ostatnie wyniki to już niestety nie są tak y, obiecujące, bo y, no w ćwierćfinale to też nie było tak, że Arsenal trafił na jakąś... Y, potęgę europejską nie do pokonania. Miał trochę szczęścia zespół Kanonierów, bo to był dwumecz ze Sportingiem. Wygrany dość gładko, bo jeden do 0 w pierwszym spotkaniu później wystarczył bezbramkowy remis, ale te wyniki ligowe już wydawało się, że zmierzają po, po mistrzostwo yy, piłkarzy Arsenalu, a tutaj okazało się, że ta porażka z Manchesterem City 19 kwietnia sprawiła, że tam gorąco się zrobiło w lidze angielskiej. I choć ostatnio była ta wygrana z Newcastle, to jednak prawdopodobnie do końca, ku uciesze kibiców, yy, będzie trwać wyścig po Mistrzostwo Anglii. Arsenal jest drużyną, która no, zawodzi dosyć często, bo i z Bournemouth, i z Southamptonem w Pucharze Anglii, i wcześniej w Pucharze Ligi Angielskiej z Manchesterem City też przetrafiła się porażka. I to wszystko, co mówię, to są mecze od końca marca, więc właściwie w ciągu miesiąca tam się naprawdę wiele wydarzyło w drużynie M Mikela Artety. No ale to młodzi piłkarze to w ogóle młoda drużyna, więc może poniesie ich dzisiaj fantazja. No, mam nadzieję przynajmniej, że Jokeresz spisze się na, na miarę swoich umiejętności, bo futbol potrzebuje wielkich postaci, tak jak na przykład Dembele czy Harry Kane we wczorajszym spotkaniu. I na pewno Jokeresz czy po drugiej stronie Griezmann z Alvarezem, to są takie postaci, które ewentualnie w tych kluczowych momentach mogą zrobić coś wielkiego. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo żałuję, że w tym drugim półfinale nie gra Barcelona. No, no ale sama jest sobie winna tego, co wydarzyło się właśnie z Atletico. Trzeba no. było wygrać z Atletiko. No. i okazuje się, że Atletiko jest jedyną hiszpańską drużyną na placu boju. Gdzie jest wielki Real? Gdzie jest wielka Barcelona? No Zostało Real to może Atletico. w tym sezonie nie jest taki wielki, ale... Real w zawsze jest wielki, bez względu <śmiech> ale, na to, jakie tam Barcelona są Ale Barcelona jak najbardziej problemy. mogła pokusić się o to, by grać w finale, no a gdyby Barcelona była w finale, niezależnie czy z Bayernem, czy z PSG, no to rzeczywiście moglibyśmy się spodziewać kolejnego fantastycznego meczu, tylko jednego wprawdzie, bo półfinały tak. to jest jeden mecz i rewanż, natomiast finał to jest pojedynczy mecz i mogło być fajnie, no ale jest jak jest. No ale jest taki smaczek, że w finale przynajmniej zagra na pewno jedna drużyna, która nigdy po trofeum nie sięgnęła, bo ani Atletico, ani Arsenal nigdy Ligi Mistrzów nie wygrały, a w finałach grały przecież. I w ogóle są to drużyny, zliczając wszystkie drużyny występujące w historii w Lidze Mistrzów, to są dwie drużyny, które najwięcej meczów rozegrały, jednocześnie nie wygrywając z tego trofeum w tych rozgrywkach. Więc no, albo Atletico, albo Arsenal, któryś, z, któraś z tych drużyn 30 maja na puszka żarenie w Budapeszcie będzie miała następną szansę. Hmm, no cóż, zobaczymy ten początek meczu tego dzisiejszego, Atletico i Arsenal o godzinie 21.00. Tak samo było wczoraj o 21.00 na Parc de Princes weszli piłkarze Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium. No i to, co stworzyli wczoraj, to widowisko, to ja jestem do tej pory, mam, mam gęsią skórkę, mówiąc No to krótko. był jeden z najlepszych meczów w historii Ligi Mistrzów, tak od początku powstania tych rozgrywek. Mówię już o tej nowej Lidze Mistrzów z początku lat 90., bo, bo nie przypominam sobie równie dobrego spotkania. No, możemy wspominać finał ze Stambułu z 2005 roku, Liverpool-Milan, to są naprawdę mecze, które przechodzą do historii. Wiedziałem, byłem przekonany, że padnie dużo goli. No ale dla mnie dużo to są cztery, maksymalnie pięć. No ale dziewięciu to chyba nikt by nie, by nie wytypował. Nie ma takiego śmiałka jeśli chodzi o futbolowych ekspertów. No ale no naprawdę strzelanie zaczęło się szybko. Kane, później Kwaraskelia i Nevesz, było 2 jeden dla PSG. Wyrównanie Olize i naprawdę to były ładne gole w większości. I Dembele jeszcze przed przerwą. Było 5 dwóch dla PSG w pewnym momencie. No właśnie, bo momencie. ja ci chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ja w, y, podczas tego meczu Powiedziałam coś takiego, że jeśli PSG nie wygra z Bayernem różnicą przynajmniej dwóch goli, to w rewanżu w Monachium może po prostu przegrać i nie dostać się do finału. Czy ja myślisz, dalej... że tak się stanie? Bo ostatecznie tak. okazało się, że to jest tylko różnica jednego to, gola to na korzyść PSG. Gol. Tak, to jest tylko jeden gol i gdyby to były dwa lub trzy gole rzeczywiście PSG mogłoby, no nie z komfortem, ale z jakąś nadzieją jechać na rewanż. Owszem, teraz ta nadzieja też jest. Natomiast moim zdaniem Bayern i tak ma większą siłę rażenia. Więcej wczoraj po prostu, no nie chcę powiedzieć przypadku, ale takich sytuacji się złożyło, że PSG Wyszło na to trzybramkowe prowadzenie. Ostatecznie wygrało ten mecz 5 do 4. Natomiast, tak jak mówisz, wydaje mi się, że to jest bardzo mała przewaga przed rewanżem i uważam, że PS, ma swoje problemy, potrafi przegrywać, bo u siebie w Lidze też przegrywa pojedyncze mecze, chociażby ostatnio z Lyonem. Bayernowi się to nie przytrafia. To była pierwsza porażka od dłuższego czasu. No ale z drugiej stycznia... strony Bayern też potrafi zagrać fantastycznie. A potem mieć bardzo słaby mecz i no tak to było ostatnio. Ta, to jest ta ostatnio. dysproporcja między defensywą i ofensywą, bo defensywa Bayernu naprawdę woła o pomstę do nieba. Tam gole traci się taśmowo po prostu, ale no też jest po drugiej stronie Olize z Kane'em. No i ci ludzie potrafią naprawdę strzelać bardzo dużo. Przykład ostatniego ligowego meczu z Mainz. 0 do 3 przegrywał Bayern do przerwy. Wygrał 4-3 strzelając te gole w drugiej połowie spotkania. W związku z tym Bayern pokazuje, że naprawdę jest niezwykle silny i ile goli nie straci, to i tak potrafi jedną bramkę więcej zdobyć. Wczoraj to był wyjątek i tak to traktuję, ale i tak uważam szanse na awans dla obu drużyn to jest 50 na 50 po tym pierwszym meczu. No a w tym drugim półfinale dajesz większe szanse na awans do finału Atletico czy Arsenalowi? No ja nie jestem absolutnie fanem gry Atletico no, ja Madryt wiem, Diego Simone, ja wiem, nigdy ale... nie byłem, więc będę kibicował modemu Arsenalowi z trenerem Mikelem Artetą. Więcej fantazji w tym zespole jest na pewno i taka fantazja w finale nam się przyda. No to w takim razie czekamy, co dziś wydarzy się w Madrycie, Atletico Atletico Madrid, Arsenal London, początek 21, a rewanż oczywiście i ten z pary wczorajszej, czyli Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i ten dzisiejszy, czyli Atletico Madrid i Arsenal Londyn już za tydzień, a finał tak. 30 maja, maja w, Budapeszcie, w Budapeszcie, prawda? Piękny nowy stadion w stolicy Węgier. No i miejmy nadzieję, że to będzie taki finał, no nie tak dobry jak ten wczorajszy mecz, ale... Może w poziomie emocji, takie jak ten z 2005. No i blisko Polski, więc może i dużo polskich kibiców. Może tam tak, będzie. ale gdzie mamy Polaka, nawet w półfinale. Rok temu Właśnie. na tym etapie mieliśmy pięciu polskich piłkarzy. Teraz żadnego. Właśnie, gdyby niestety. Barcelona się dostała, no, to, to byłoby pół. mielibyśmy. I może Ewe Pajor by jeszcze pożyczyli z żeńskiej drużyny. <śmiech> Dobrze. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. A w drugim meczu finałowym o Mistrzostwo Polskich Siatkarzy Bogdanka Luk Lublin wygrała z Wartą zawiercie 3 do 1 i w rywalizacji do trzech zwycięstw. Jest remis 1-1. Tymczasem w finale siatkarek do, po czterech meczach jest remis 2-2. Dziś piątej decydujące spotkanie broniące tytułu deweloper z Rzeszów. Zagra z budowlanymi Łódź początek o 20.30. W Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Wczoraj polki przegrały z Korankami z północy 0-3, a dziś grają z Hiszpankami i na razie po trzech meczach prowadzą 2-1, a w czwartym Meczu. Natalia Bajor remisuje z Marią Ksiao 2-2, a w piątym secie jest 5-3 dla Polki. Z kolei Polacy wygrali wczoraj, wygrali wczoraj z Tahiti 3-0 i dzisiaj o 20.30 zagrają z Cilijczykami. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Holendra Talona Hrikspora i Amerykanina Brandona Nakashima 6-2, 4-6, 10-3 w jednej 8 finału Debla w turnieju tenisowym w Madrycie. W ćwierćfinale zmierzą się albo z Hiszpanami Pablo Ruizem i Benjaminem Lopesem, albo z Francuzami Sadio Dumbują i Fabienem Rombul. Słoweniec Tadej Pogaczar wygrał pierwszy etap wyścigu kolarskiego Tour de Romandie. Drugie miejsce zajął Niemiec Florian Lipowicz, a trzeci był Francuz Lenny Martinez. Na 77 pozycji etap ukończył Filip Maciejuk, zaś na 85 Kamil Gradek wyścig potrwa do niedzieli. Natomiast Stanisław Aniołkowski wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego dookoła Turcji. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał kolumbijczyk Iwan Sousa. Aniołkowski zajmuje odległe 98. miejsce. Tu również kolarze będą ścigać się do niedzieli. A teraz przenosimy się za ocean, bo Jeremi Sochan z przytupem zadebiutował w playoffach koszykarskiej ligi NBA. Nasz zawodnik w piątym meczu serii Best of Seven dostał w końcu szansę gry od Trenera Majka Browna i w pełni ją wykorzystał. New York Knicks pokonali Atlantę Hawks 126 do 97 i objęli prowadzenie 3 do 2. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór Janku. Kłaniam się nisko. Opowiedz w szczegółach jak radził sobie dzisiaj Jeremy Sochan na parkiecie. Potwierdzają się te przekonania, o których już Państwu opowiadałem w sporcie Polskiego Radia, że tutaj w przypadku tej rywalizacji pozycji Jeremiego Suchana w New York Knicks, to jednak musi być wynik przynajmniej tak się wydaje rozstrzygnięty w meczu, żeby nasz koszykarz pojawił się na parkiecie. I tak rzeczywiście było minionej nocy. Znakomicie Polak wykorzystał swoją szansę. Grał tylko nawet niecałe pół minuty. I w tym czasie zdobył 10 punktów, trafił m.in. Jeden rzut za trzy oczka. Do tego dołożył też zbiórkę w defensywie. Świetny naprawdę występ naszego zawodnika. Raz pięknie też zapakował piłkę do kosza i zdecydowanie tutaj ze świetnej, bardzo, ale to bardzo dobrej strony pokazał się trenerowi Mike'owi Brownowi. I ja jeszcze tak historycznie zastanawiałem się, wiadomo, że ostatnim Polakiem grającym w Lidze był Marcin Gortat, ale kiedy ostatni raz widzieliśmy właśnie Polaka, który gra w playoff było to dokładnie 8 lat temu i jeden dzień. Tyle musieliśmy czekać I to na brawo, to, jeremi zobaczyć Sofran, prawda? Ale tak, tak. w sumie nie był długo na parkiecie i to, co zrobił, czyli 10 punktów, to jest naprawdę fajny wynik. To jest naprawdę no, rewelacyjny wynik nawet bym powiedział. Oczywiście m, można powiedzieć, że mecz był rozstrzygnięty, że też już drużyna Atlanty no, nie stawiała tak na defensywę, bo wiedziała, że nie ma w tym spotkaniu szans, ale sama skuteczność, sama zaangażowanie, samo zaangażowanie w tym meczu naprawdę to się z przyjemnością oglądało, tak mi nawet serce zabiło, jak oglądałem to spotkanie i naszego zawodnika wchodzącego na mecz. Zresztą też amerykańscy Komentatorzy telewizyjni, posłuchajmy jak oni zauważyli grę naszego zawodnika. No, Sohan, słyszeli Państwo, bo to było takie właśnie podkreślenie tych ostatnich punktów zdobytych przez naszego zawodnika w tak krótkim czasie. Jeszcze raz podkreślamy. 10 punktów, niecałe 3,5 minuty do tego jeszcze z biurka w defensywie. No i to jest prognostyk, miejmy nadzieję, przed kolejnymi meczami wcale nie skreślałbym jeszcze mimo wszystko drużyna Atlanty, która pokazała, że potrafi wygrywać i w Nowym Jorku i na swoim parkiecie. Tutaj kolejny mecz jutro, to będzie czas wschodnioamerykański, w nocy to będzie z czwartku na piątek, kiedy mecz numer 6 tej rywalizacji Nowojorczycy prowadzą w serii Best of Seven 3 do 2, a co słychać na innych parkietach, zobaczmy jeszcze szybko, mówiliśmy, że San Antonio Spurs, to jest były klub Sochana, bo tutaj też nawiązuje do naszego zawodnika przeżyć tego klubu, dlatego też debiutuje w play-offach, bo w ostatnich latach nie grali w debiutach, w play -offach. i po raz pierwszy tutaj San Antonio Spurs uzyskali awans w drugiej części rozgrywek od 2017 roku. Blisko 10 lat kibice musieli czekać na taki sukces swojej drużyny. Ponadto tutaj przedłużona seria faworytów jednak, którzy wydawały się, że nie będą mieli większych problemów z Filadelfią, a wczoraj zespół 76 też wygrał 103 1997. No i w tej rywalizacji, to prawda, Boston prowadzi 3 do 2, ale teraz ta rywalizacja wraca do Filadelfii. Co dzisiaj oglądamy? Może dojść nawet do sensacji. Dlatego, że zespół, który wygrał konferencję wschodnią, Detroit Pistons, grając Orlando Magic i Magic tutaj prowadzą już 3 do 1. Ponadto Toronto Raptors zagrają z Cleveland Cavaliers. W tej rywalizacji jest 2 do 2 i możemy się doczekać najbliższej nocy także kolejnego awansu, tym razem LA Lakers, który, którzy 4 do 1 prowadzą z Houston, 3 do 1 prowadzą z Houston, Rockets, i kolejne spotkanie będzie rozegrane właśnie między tymi zespołami. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za te opowieści o lidze NBA, bardzo ciekawej i przede wszystkim o świetnym występie Jeremiego Sochana, a już za chwilę naszym gościem będzie Michał Kałwa, senior. Choć wiosna w pełni, to wciąż jeszcze trwają zawody w narciarstwie alpejskim. To oczywiście nie są zawody Pucharu Świata, ale zawody FIS, w których młodzi adepci tego pięknego, białego sportu zdobywają doświadczenie i punkty rankingowe, które są bardzo ważne, by kariera rozwijała się równo i systematycznie. Bardzo jasnym punktem w grupie 16-latków jest Michał Kałwa junior, syn naszego olimpijczyka sprzed 20 lat z Turynu. Michał Kałwa, senior, jest dumny z syna, że poszedł w jego ślady. Nie ma przypadku, bo taki mieliśmy plan z żoną, żeby wytrenować synów na narciarze, żeby przeżyli taką przygodę jak ja. Ja nie miałem oczywiście takich możliwości w tamtych czasach, żeby móc w ten sposób trenować tak jak oni. No i poszliśmy taką ścieżką, aby, aby ta kariera rozwijała się właśnie w kierunku takiego prawdziwego narciarstwa alpejskiego, takiego no po prostu kierunku poru świata. Także od, od dziecka oni trenują cały czas ze mną. Na początku zaczynaliśmy trenować głównie w Austrii. Po iluś latach przenieśliśmy się do Włoch. No etapami kolejnymi poprawiliśmy te, te warunki treningowe. No i w zasadzie w tym sezonie jest pierwszy sezon wjeżdżania seniorskie Michała. No już zakładaliśmy, że te wyniki muszą być mocne, bo, bo już w tych dziecięcych kategoriach, chociaż one są powiedzmy nieistotne. istotne, widać było, że, że potencjał jest duży. Także tutaj nie ma jakiegoś przypadku. Wyniki rzeczywiście są, są dobre. No dla mnie najważniejsze jest to, że praktycznie od początku sezonu, które zaczęliśmy startować już w październiku, później przez listopad i dalsze miesiące, praktycznie widać z miesiąca na, na miesiąc wyraźny krok do przodu. Zaczęliśmy od jakiegoś pułapu, w połowie stycznia, czy w styczniu byliśmy na jakimś etapie, od lutego ta jazda wyglądała już wyraźnie lepiej, no i ta końcówka sezonu, już marzec był bardzo dobry i ta końcówka sezonu tutaj w Skandynawii, gdzie warunki są cały czas bardzo dobre, zawody są mocne, w dobrych warunkach, na dobrej obsadzie, rzeczywiście te wyniki tutaj, te końcówce są, są mocne. Także Plan został wykonany, można powiedzieć, 100%. Bardzo ważne jest również to, że młody Michał zostawił w pokonanym polu wielu zawodników z pucharu Europy i takich, którzy zdobywali medale w juniorskich mistrzostwach świata. Znaczy, oczywiście to jest najważniejsze, z kim wygrywa i, i tak jak mówiłem wcześniej, taki mieliśmy plan treningowy i startowy, aby się ścigać tylko i wyłącznie na wysokim poziomie. Oczywiście jakimiś etapami na początku sezonu startowaliśmy w troszkę niższej rangi zawodach i te wyniki były gorsze, ale też po prostu jazda była gorsza, ponieważ ona 16 lat to cały czas się rozwija i można zakładać, że po pół roku treningu przez całą zimę musi być mocniejsze na, na koniec sezonu i rzeczywiście jak ja widziałem już w lutym, że ta jazda jest lepsza, że że jest w stanie już powoli nie tyle co wygrywać, ale zacząć rywalizować w pojedynczych przejazdach już z lepszymi zawodnikami. No to kolej rzeczy była taka, że trzeba było przeskoczyć na wyższy poziom zawodów i szukać tych mocnych zawodów w Europie. Zresztą my cały czas startowaliśmy tylko i wyłącznie w Europie w tych, w tych dobrych, trudnych warunkach w mocnej, trudnej rywalizacji, tylko w ten sposób można robić postępy i, i ten postęp po prostu nie jest, nie jest żadnym przypadkiem, no, po prostu konsekwencją pracy wykonanej no i, i rzeczywiście wygląda to dobrze. Rzeczywiście wygr wygrywasz z zawodnikami, którzy punktują w Płaże Europy, bądź rywalizujesz z takimi zawodnikami na podobnym poziomie, wygrywasz i rywalizujesz z zawodnikami, którzy rzeczywiście są w stanie już zajmować czołowe miejsca na mistrzostwach świata juniorów. I tak to na, na chwilę wygląda. Mamy jeszcze... Mam jeszcze dwa starty, to już jest oczywiście sama końcówka sezonu w czwartek w Szwecji, gdzie, gdzie obsada na pewno będzie bardzo mocna i też chcemy tutaj powalczyć i, i zrobić jak najlepszy rezultat, ale patrzymy cały czas do przodu, już trzeba myśleć o, o następnym sezonie i iść krok dalej i szukać jeszcze wyższej półki i tam rywalizować. Taki jest plan na, na przyszły sezon. I zdobywać rankingowe punkty, bo one pozwolą na starty w Pucharze Europy, a docelowo w Pucharze Świata. Na tą chwilę tych punktów ma, jeśli chodzi o stare liczenie FIS-punktów, po, po tym roku będzie... Korekta FIS punktów na no to te starych FIS będzie miał 23, tych nowych po korekcie będzie miał 30. Tak jak mówię, jeszcze ma dwie szanse, żeby ewentualnie to poprawić, ale jeżeli ta poprawa będzie, no będzie, będzie niewielka. Z takiego punktu będziemy startować na przyszły sezon. To jest, będzie, będzie miejsce na światowej liście seniorów około 200. To będzie pierwsze bądź drugie miejsce w kategorii 18 na świecie. No i dość wyraźne miejsce pierwsze w, w zawodnikach, którzy zaczynali w tym roku startować w zawodach fisowych. Co to daje? No to daje pozycję wyjściową taką, że w przyszłym roku już na tych zawodach fisowych w większości przypadków, no w mocnych zawodach fisowych będzie startował w pierwszej grupie, czyli będzie jednym z zawodników, którzy będą walczyć o nie tyle, co o czołowe miejsca, co ja mam nadzieję, że o zwycięstwo. więc planem jest w przyszłym roku pójść do przodu i seryjnie wygrywać mocne zawody fisowe, nawet jeszcze mocniejsze niż teraz. No i w przyszłym roku planuję już w zależności od, od formy, od tego, jak będzie wyglądało przygotowanie, jak będzie przede wszystkim wyglądała forma. W trakcie zimy oczywiście zacząć to całość w Europy. Puchar Europy będzie na pewno trwał, to, to nie jest tak, że wjedziemy i od razu zacznie punktować tam trzeba będzie się mocno z tyłu przebijać. No ale walczymy, no jeżeli będzie półka wyżej, no to trzeba szukać właśnie zawodników z Europy. Europy. Punkty rankingowe, które zdobył Michał są głównie punktami za slalom. A co z gigantem? Czy do tej konkurencji również będzie się przygotowywał? To znaczy różnica jest wyraźna w slalom i w gigancie, nawet bardzo wyraźna, ale ona głównie wynika z, z jego warunków fizycznych. On ma 16 lat, on się urodził 28 grudnia, czyli jeżeli by urodził się kilka dni później, to on by jeszcze startował w kategoria. Jest niski, jest, no jest taki bardzo drobnej budowy ciała, więc żeby jeździć lepiej gigant, te warunki fizyczne muszą, muszą być większe. Ja jeszcze nie, nie prowadziłem z nim jakiegoś mocnego treningu siłowego, bo to jeszcze nie był czas na to, on jeszcze jest na to za młody. W tym roku zaczniemy powoli tych ciężarów do dokładać i on potrzebuje po prostu dobrych kilka kilogramów więcej, żeby móc w gigancie szybciej pojechać. On giganta nie na źle. Nawet powiedział, że całkiem całkiem całkiem dobrze, gorzej troszkę niż slalom na pewno, ale ta różnica nie jest duża. Natomiast brakuje warunków fizycznych, żeby w gigancie na pewno będziemy w tym gigancie podganiać. Aczkolwiek nasz plan jest główny, to jest slalom i w momencie, kiedy ten slalom będzie wyglądał coraz lepiej, bądź ewentualnie w przyszłości bardzo dobrze, to będziemy chcieli do z czasem dokoptować do tego coraz lepszą jazdę z i giganciem. Na tą chwilę główna różnica w tych konkurencjach polega na słabych warunkach fizycznych. No, musimy to zniwelować, ale na to potrzeba trochę czasu i takiego bardzo rozsądnego i spokojnego treningu. On i jego brat trenują od dziecka ze slalom gigant, tutaj nie, absolutnie nie. Zaniedbujemy tego, żeby wyjeździć gorzej gigant. Gigant też jest jakąś, powiedzmy, podstawą wyjściową do techniki jazdy na nartach. No, żeby jeździć dobrze slalom, trzeba być mocnym giganciem. Nie ma innej drogi. O, czyli jest jest jeszcze brat Michała również Alpejczyk. Prat młodszy, tak na imię mam Mateusz, jest dokładnie dwa lata młodszy, jest z końca grudnia 2011 roku. No jest mocny, no, na razie tyle mogę powiedzieć, ale ja do tych dziecięcych zawodów przywiązuję ja uwagę. Po prostu tam trzeba jeździć, ob obstartować się, że tak powiem, rywalizować, żeby później po prostu od razu z pełnego kopyta wejść do fisu i już nie patrzeć za siebie. No, ale ten młodszy jest, jest dobry. Myślę, że może być ciekawie. Idzie to dobrym kierunku. W takim razie czekamy i być może Michał wystartuje już za 4 lata w Igrzyskach Olimpijskich, a Mateusz za 8 i może nie będą tylko tłem dla świata. A w magazynie sportowym dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Reklama.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 Zbliża się 20.30. Kamil Olak, zapraszam. Sejmowa Komisja Regulaminowa wniosła o wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Wniosek w tej sprawie złożył prokurator regionalny w Warszawie. Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące publicznego znieważenia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia jego członków przez posła Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, że Antoni Macierewicz znieważył generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi, a ponadto pomówił ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Obraz kryzysu moralnego, tak obecność Łukasza Mejzy w polityce ocenia politolog profesor Andrzej Zybała. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował dziś, że poseł nie jest już członkiem klubu parlamentarnego partii. Na antenie Polskiego Radia 24 ekspert przypominał budzące wątpliwości działania Łukasza Mejzy.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 posła oraz jego budzących wątpliwość przedsięwzięć biznesowych. Donald Trump i Władimir Putin przez półtorej godziny rozmawiali przez telefon, poinformował doradca Kremla Uszakow. Politycy rozmawiali o wojnie na Ukrainie, a także sytuacji w Iranie. Rosyjski dyktator miał zaproponować tymczasowy rozejm z Ukrainą z okazji zbliżającej się rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Amerykański prezydent miał się do tej propozycji odnieść pozytywnie. Rozmowy dotyczyły też sytuacji w Iranie. Porozumienie o współpracy Akademii Dyplomatycznych i ustalenia dotyczące Polsko-Algierskiej Komisji Gospodarczej to tematy rozmów w Algierii wicepremiera ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Szef MSZ mówi, że celem jest odrodzenie kiedyś świetnych relacji gospodarczych między oboma państwami. One nadal są bardzo dobre, ale potencjał jest niewykorzystany. Polska i Algieria mają kompatybilne gospodarki. Nie konkurujemy z sobą, lecz możemy się uzupełnić. Jesteśmy liderami w naszych regionach, krajami ambitnymi, krajami na dorobku i musimy się nawzajem odkryć ponownie. Radosław Sikorski zaprosił też Algierczyków do wizyt turystycznych w Polsce, a Polaków zachęcał do odkrywania Algierii. W Polskim Radiu 24. A mamy już 33 minuty po godzinie 20. W naszym studiu Michał Strzałkowski. Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed nami rozmowa dotycząca kwestii międzynarodowych, ale bardzo bliskiej nam sprawy. Uwolnienia przede wszystkim. Zaczniesz od tego, od tematu związanego z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. To niesamowite wydarzenie. Wspaniała wiadomość. Wszyscy to podkreślają w zasadzie, jeżeli chodzi o scenę polityczną również. A mało rzeczy polityków zdaje się łączyć. Natomiast ty też w swojej rozmowie mowie ze swoim gościem. Spojrzysz nieco szerzej na pewne kwestie z Białorusią związane. To prawda, bo wciąż trzeba o tym pamiętać w białoruskich więzieniach i łagrach jest ponad tysiąc osób uznawanych za więźniów politycznych. No i pozostaje to pytanie, czy jest szansa na jakąś liberalizację na Białorusi? Czy to w ogóle jest możliwe? Jeśli to, tak, to w jaki sposób? Między innymi o to za chwilę będę pytał. Zapowiada się niezwykle. Ciekawa rozmowa. Zapraszamy do pozostania z Polskim Radiem 24. Świat w powiększeniu. A moim i Państwa gościem jest profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się. Andrzej Poczobut jest w Warszawie, jest w jednym z warszawskich szpitali, przechodzi badania. On rzeczywiście przez tych ponad pięć lat w białoruskich więzieniach i łagrach dużo się wycierpiał. Bez wątpienia będzie do siebie dochodził. Tygodniami, być może nawet i y, miesiącami. Pana zdaniem, jakie znaczenie ma to, że udało się doprowadzić do jego uwolnienia z y, białoruskiego łagru? Y, w poprzednich przypadkach, kiedy wypuszczani byli więźniowie polityczni, no to Andrzeja Poczobuta na tej liście nie było, choć były tam przedstawicielki Związku Polaków na y, Białorusi. Y, za każdym razem to się kończyło tym, że te osoby były wydalane z Białorusi. Andrzej Poczobut natomiast y, zachował białoruski paszport i jak twierdzi, poinformowano go, że nie ma zakazu powrotu na Białoruś, chce tam wrócić, no ale oczywiście jak będzie, to się dopiero e, okaże. Do tego, od czego zacząłem wrócę, jakie ma to znaczenie, że ta sprawa w relacjach polsko-białoruskich e, tak się potoczyła? Nie mam żadnej wątpliwości, że to jest bardzo doniosłe działanie które ma olbrzymie znaczenie dla jakiejkolwiek, że tak powiem, próby odbudowywania stopniowego relacji Białorusi ze światem wolnym, tym światem zachodnim, w tym m.in. z Polską, nam ciężko przechodzi przez gardło, że Łukaszenka jest prezydentem Białorusi, bo wiemy, że to na skutek sfałszowanych wyborów w roku 2020 i kolejne już wybory, to już były pseudo całkowicie wybory, ale nie ulega wątpliwości, że relacje międzynarodowe y, toczą się w sposób albo taki, na który wpływamy, zarządzamy, albo po prostu bez naszego wpływu. Tu y, stała się bardzo ważna i, i wielka, że tak powiem, rzecz, bo człowiek symbol, który dla Polski i w zasadzie dla dużej części białoruskiego społeczeństwa Andrzej Poczobut sądzę jest dla tych, którzy myślą o, o wolnej Białorusi y, zostaje uwolniony. Człowiek, który z pewnością tak wydaje mi się wydaje miał możliwość wcześniej wyjść z łagru białoruskiego, z łagru Łukaszenki ale swoją, no, właśnie, niezłomną postawą, yy, myślę, tym sobie yy, najpierw spowodował, że, że dłużej yy, mógł przebywać w tych więzieniach, ale wreszcie został yy, wypuszczony, yy, uwolniony. No i deklaracje, o których mówi, że Białoruś nadal jest dla niego bardzo ważna i, i de facto chce też tam nadal przebywać, no jako człowiek wolny to będzie decydował o swoim losie. No wiemy, że póki co to jest kwestia podratowania zdrowia, bo jednak tutaj ucierpiał, ale jest to coś symbolicznego i może może wróżyć pewne nowe otwarcie. Mówię to z, naprawdę z ciężkim, że tak powiem słowem takim, który, no, no, no mamy świadomość tego, jak, jak sprawuje urzędy, urząd prezydenta Łukaszenko, ale tak, to jest pewna możliwość otwarcia w relacjach międzynarodowych. No, dziś na przykład konferencję prasową miała premier Litwy, Inga Ruginienia i była Pytana też o, o to, jak Wilno ocenia to, co się wczoraj wydarzyło. No, Wilno obok Warszawy jest takim ważnym ośrodkiem emigracji białoruskiej. Litwa ma też bardzo trudne relacje z Białorusią, bo ta presja migracyjna była nie tylko na Polskę, ale także na Litwę. Były takie balony z kontrabandą wysyłane. Na Litwę z Białorusi były różnego rodzaju prowokacje. No i premier Inga Ruginiene... Coś podobnego powiedziała, że to jest reżim na Białorusi, to jest niedemokratyczne państwo, to jest niedemokratyczny przywódca, ale mamy takie sąsiedztwo, jakie mamy. I w pewnych sprawach trzeba rozmowy z Białorusią prowadzić. I powiedziała też, że w czerwcu będzie takie spotkanie między właśnie premierami Litwy i Polski. I będzie tam próba przedyskutowania tego właśnie, w jaki sposób te relacje z Białorusią prowadzić, żeby no to były można było rozmawiać, ale żeby było wiadomo, że Litwa i Polska w dalszym ciągu chcą działać na rzecz tego, żeby Białoruś stała się krajem demokratyczne, więc o tym się bez wątpienia w całym regionie myśli. A jakie są szanse na to, żeby reżim na Białorusi złagodniał? Bo Aleksander Łukaszenka bardzo często stosował taką taktykę, że robił krok w stronę zachodu, trochę liberalizował, zaczynał się trochę przemilać do Unii Europejskiej, starał się o zniesienie sankcji, a po pewnym czasie robił krok w drugą stronę, przekręcał śrubę, znowu się pojawiał często na Kremlu. W efekcie tak naprawdę Białoruś zawsze pozostawała tam, gdzie jest na takie balansowanie na tym płocie między y, Europą a, a a Rosją. Tego Łukaszenko długo próbował. Ja to bym określił to dotychczasowe działania Łukaszenki i je, jego zwroty w kierunku zachodnim jako e, takiego chłopaka, który ma szczelki i który co prawda chce iść w kierunku zachodnim, ale tam z Kremla ktoś od czasu do czasu go za te szczelki pociągnie i on wraca na swoje miejsce mniej lub bardziej poturbowany przy okazji. On jest o tyle samodzielnym politykiem, czy wtedy się usamodzielnia, gdy, gdy w Rosji cały czas, jak, on, jak Łukaszenko rządzi, to i Putin w Rosji rządzi, to czyli jak Putin gdzieś tam słabnie lub ma potencjalne inne wyzwania, problemy, no to wtedy Łukaszenko, że tak powiem, odważy się na trochę gestu samodzielności tu jednak niewykluczone, że jednak mamy pewną koordynację i współpracę z Kremlem, no bo przecież te osoby, które zostały wymienione za, za uwolnionych wraz z poczubutem, to są osoby, które dla Rosji także są cenne, a zatem jakaś tutaj współpraca była. No i widzimy, że rzeczywiście toczy się taka większa tutaj gra geopolityczna, bo udziału Stanów Zjednoczonych, tak jak niejednokrotnie krytykowaliśmy Donalda Trumpa za jego różne posunięcia, to tu w odniesieniu do Białorusi jednak trzeba powiedzieć, że Białoruś staje się takim papierkiem lakmusowym w relacjach, w budowaniu takich relacji w stosunku do Rosji, taki jest cel Trumpa, żeby, żeby ją przeciągnąć na współpracę, przynajmniej chociaż z Amerykanami. Takie, tak wydaje mi się, że Trump próbuje działać Ym, i, i, i, i Białoruś w tym układzie jest takim obszarem testowania tego, do czego może w tych relacjach dochodzić albo na co może jedna i druga strona spróbować wpłynąć. Wiemy przecież, że ostatnio po uwolnieniu bodajże 150 więźniów. Zostały zniesione też amerykańskie cła na, na potas, który jest jednak bardzo ważnym produktem, zwłaszcza przy drożających cenach żywności. Chodzi o kwestie nawozów i tak dalej. Także no, no tu Amerykanie prowadzą taką grę oczywiście na siebie z korzyścią akurat tutaj dla Polski jako sojusznika. No i, i w tej grze wartością chyba większą z perspektywy amerykańskiej jest to, co uda im się ewentualnie wydyskutować, wynegocjować na Kremlu. No a, a, a Łukaszenko potrafi się w tej sytuacji odnaleźć i niewykluczone, bo, bo naprawdę tu jakby może dochodzi do świadomości, już nie tylko samego Putina, ale też i Trumpa, że prowadzenie niektórych wojen, a wiemy o jakich wojnach mówimy, wcale nie jest do końca korzystne i może te, ta sytuacja, że Trump ugrzą w Iranie, może spowodować otrzeźwienie jednego i drugiego przywódcy do, do pewnego wycofywania się z, z działań wojennych. No i wtedy Łukaszenko tu już sobie pole y, może tworzyć do y, chociażby utwierdzenia prawa do, do, do, do sprawowania władzy w swoim państwie, bo jeżeli Stany Zjednoczone to uznają, to za chwilę państwa unijne nie będą kwestionować, a zatem wraca jako e, niepodważany e, przez podmioty prawa międzynarodowego przywódca państwa. No, z drugiej strony jednak na Białorusi ten reżim ciągle jest bardzo e, taki twardy i wręcz brutalny, bo zwłaszcza po 2020 roku te represje były bardzo potężne i tak naprawdę przypominały te takie najcięższe momenty reżimu Łukaszenki z przełomu XX i XXI wieku, kiedy też do bardzo brutalnych rzeczy dochodziło, a nawet do politycznych zabójstw. Tu też dochodziło do sytuacji, kiedy ludzie na manifestacjach albo w wyniku jakiegoś tam brutalności służb białoruskich ginęli. Były, było i kilka takich przypadków, albo w więzieniu gdzieś w areszcie. Mamy ponad tysiąc więźniów politycznych na Białorusi. Wciąż, mimo że udało się z tych więzień wyciągnąć już yy, wiele osób, to, to wciąż jeszcze dużo, dużo więcej ich tam przebywa. Mamy całkowicie już zniszczone jakiekolwiek najdrobniejsze, nawet niezależne media czy organizacje. No, no, Łukaszenka w, w dużej mierze ten reżim przez ostatnich kilka lat yy, no, zamienił w taki już naprawdę yy, Potworne. Zawsze się mówiło, że to jest taka dyktatura, ale taka, gdzie trochę tych wentyli różnych mniejszych czy większych jest. I Łukaszenka je wszystkie w ciągu ostatnich kilku lat wyciągnął. Tak i to jest oczywiście sprzeczne z wartościami, które... I społeczeństwo to upragnione, to białoruskie, które brało udział w wyborach w 20 roku, głosiło, czyli chęć jakby wyzwolenia się, zmiany pewnej, ale też to, co w Polsce, w Europie głosimy, tę kwestię prawa jednostki do wyboru, w jakim społeczeństwie chce funkcjonować, jak kształtować życie społeczno-polityczne. Tak, to prawda, ale jednak Trump coś zmienił. On chyba dobrze czuje się w rozmowach z dyktatorami, bo niewątpliwie takim jest Łukaszenko. I też nie bardzo się przyjmuje, myślę o Donaldzie Trumpie, co za uszami ma dany przywódca, bo swobodnie podejmuje dyskusję, czy to z Łukaszenką, czy jak trzeba było z przywódcą Korei Północnej. No i przecież dzisiejsza rozmowa z Władimirem Putinem, Yy, dwugodzinna, tak, no to, to, to jakby żaden, żaden problem i poszukiwanie w ten sposób otwarcia. Co my możemy, co społeczeństwo białoruskie, myślę, że społeczeństwo białoruskie tak naprawdę jest zmęczone bardzo, wie o tym, co się dzieje za południową granicą, czyli w Ukrainie, dla Białorusi to południowa granica. Nie chcę na pewno, aby wojna taka miała też miejsce na terytorium ich państwa. O ile mogą albo ufać propagandzie Putina, albo nie ufać i mieć własne zdanie na ten temat, to, to niewątpliwie chcą jednak spokoju przeczekać. I jasne, że, że młodzież. Patrzy na świat przez telefon komórkowy, przez internet i wie, że gdzieś jest ten świat trochę inaczej poukładany, ale swoje marzenia o układaniu tej przyszłości w podobny sposób w swoim państwie raczej odkłada na okres po wojnie. Yy, może ma na, na jeszcze nadzieję, że po że Łukaszence uda się yy, na nowo kształtować swoją rzeczywistość. Wydaje mi się, że jednak yy, nawet niezależnie od jakże szlachetnej postawy Andrzeja Potrzebuta i naprawdę wielki ukłon i brawa dla tak wspaniałego człowieka, to, to, to wśród wielu Białorusinów yy, ta nadzieja, Póki co przygasa, a tak jak pan wspomniał jeszcze, te tysiąc osób około, które siedzi, osób, które są więźniami politycznymi w białoruskich więzieniach, to jest tylko też dowód, że wcale tak łatwo, o zmiany w Białorusi nie jest i, i prawdopodobnie szybko nie będzie. Ja to nadal jednak wiążę z tym, że dopóki w Rosji nie nastąpi zmiana, to, to, to społeczeństwo białoruskie póki co jest zbyt zmęczone, by samodzielnie stanąć przeciwko reżimowi Łukaszenki. A Łukaszenka dalej będzie handlował tymi więźniami politycznymi, żeby kolejne rzeczy uzyskać. On uzyskiwał do tej pory pewne luzowanie sankcji. No tutaj była wymiana, trochę to się inaczej odbyło. No, dla Łukaszenki zawsze puszczanie więźniów politycznych to jest jakaś transakcja. No to też ta metoda, skoro się sprawdza, no to będzie nadal. No, jeżeli chodzi o polskich więźniów, to na pewno jeszcze ktoś jest, natomiast już nie ma aż tak nośnego nazwiska jak Andrzej Poczobut, więc tu trochę mniej emocji naszych będzie, ale oczywiście my zawsze kibicujemy temu, żeby mieć za swoją wschodnią granicą państwo jednak wolne, a nie nie dyktaturę, która zresztą jak chce to nam w jakiś sposób, czy to tak jak powiedział Litwie zagraża, czy to nam zagraża, wiemy przecież o granicy i tak dalej. Myślę, że jednak tu z Łukaszenką nam łatwo nie będzie, no ale, ale poczekajmy, zobaczymy, zobaczymy, czy pomysł Donalda Trumpa wpływania na Putina przy tym, jak, jak właśnie z tym Iranem sobie nie radzi, nie spowoduje, że, że jednak do jakiejś zmiany w układzie geopolitycznym zajdzie w tym sensie, że, że postawy czy sojusze mogą... Yy, troszeczkę się zmodyfikować. No, yy, tak bym to, na to w tej chwili patrzył. W jaki sposób można natomiast Pana zdaniem skutecznie działać na to, żeby Białoruś stała się krajem bardziej demokratycznym? No, na pewno Łukaszenka widział zagrożenie w jakimkolwiek społeczeństwie obywatelskim, właśnie w tych niezależnych mediach, w niezależnych organizacjach. Nawet nie zajmowały się polityką, tylko edukacją, kulturą, ekologią. No, wszystko to Łukaszenka właściwie zrównał z, z ziemią. Przez lata podejście Zachodu było takie, że... No, Trzeba wspierać taką organizację, bo im silniejsze się stanie to społeczeństwo białoruskie, tym słabszy będzie reżim. No, Łukaszenka chyba to zrozumiał, dlatego to społeczeństwo obywatelskie niemal całkowicie zniszczył na Białorusi. No, ja, mi się wydaje, że tu w relacji z takim reżimem to, to działanie nie bezpośrednie konfrontacyjne. Tu oczywiście my cały czas musimy mieć twardą postawę, gdy trzeba to reagować na jakiekolwiek zagrożenia czy, czy próby prze, przechodzenia przez granicę yy, osoby, wręcz, no bo to jest temat bardzo złożony, ale, ale też prowokacje ze strony białoruskiej są. Więc tu musimy jednak yy, zachować tę postawę powiedzmy yy, hard power. Ale wydaje mi się, że poprzez działanie soft power, czyli wspieranie zarówno Białorusinów mieszkających w Polsce, gościmy Cichanowską i jej obóz polityczny, pokazanie, że, że te osoby mogą działać, a działają na rzecz wolnego społeczeństwa białoruskiego, że mają swobodę i wsparcie polskiego rządu, bo to też oczywiście kosztuje. To jest ważne, ale też i to może nie każdy z naszych obywateli musi bezpośrednio łączyć. Dla mnie jest to jakby nierozłączne. Wspieranie Ukrainy to jest też wspieranie wolnej Białorusi, bo gdy Ukraina y, obroni swoją suwerenność i integralność terytorialną. Gdyby tak się udało, no to dzisiaj to wiemy, że to jest cel maksymalny, ale jeżeli obroni swoją y, jedno i drugie y, i suwerenność, i integralność państwową y, i jeżeli dostanie jeszcze odpowiednią pomoc i zacznie się rozwijać, to stanie się wzorcem zarówno dla społeczeństwa białoruskiego, ale prawdopodobnie także i dla rosyjskiego, bo też czytamy w prasie, że społeczeństwo rosyjskie jest zaczyna być zmęczone wojną. Sam fakt, że Putin ogłasza, że ogranicza wymiar obchodów święta niepodległości, które jest przecież dla Rosjan symbolicznym i niezwykle ważnym świętem w ich kalendarzu, właśnie z obawy przed Ukrainą i ewentualnymi atakami dronów z Ukrainy. Jakby zmęczenie rosyjskiego społeczeństwa, zmęczenie białoruskiego i danie nadziei w tym, że ci, którzy zaufali wolnemu światu, Europie, potrafią raz i bronić się, i odbudować, bronić wartości, mieć ten bardzo twardy kręgosłup moralny, to, to takich, takich postaw, takiej nadziei sądzę, oczekują albo potrzebują, może nie zawsze jest to oczekiwanie uświadomione Białorusini, żeby mogli uwierzyć ponownie w to, że jako zwarte społeczeństwo mogą sami swoją przeszłość budować. Wielu zrezygnowało, ale to nie znaczy, że tej nadziei nie należy budować. To jeszcze zapytam o to, jak w kontekście wojny, jaka toczy się na Ukrainie, trochę o tym już była mowa, może się potoczyć przyszłość Białorusi, no bo Białoruś jest w tej wojnie sojusznikiem Rosji, to, to nie, nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, udostępnia w różny sposób, czy to terytorium swoje do ataków, czy jakiejś zdolności do, nie wiem, naprawy, czy remontowania sprzętu wojskowego. Wiadomo, że paliwo też z Białorusi, Białoruś trafiało do rosyjskich jednostek. Na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów Białoruś Rosję wspierała, ale tak bezpośrednio do wojny się wciągnąć nie, nie, nie, nie dała, mimo że Putin próbował to, to zrobić. Ponosi tego Białoruś konsekwencje, jest razem z Rosją na listach sankcyjnych przeróżnych umieszczana, różnego rodzaju restrykcje. Białoruś dotykają podobne do tych rosyjskich. To ma oczywiście też związek z tym, żeby Rosja przez Białoruś nie omijała oczywiście sankcji ale jak, gdy się ta wojna zakończy, a mamy nadzieję, że się zakończy jak najszybciej ta wojna na Ukrainie, to, to jaki to może mieć wpływ na, na Białoruś? Znaczy też Łukaszenko wykorzystuje tę sytuację, bo tak jak ja mówiłem o budowaniu naszej hard power, on ze swojej strony też tak próbuje robić i przecież były zdjęcia satelitarne budowane są w różnych miejscach na Białorusi rosyjskie, ale prawdopodobnie też do wykorzystania przez białoruskie bazy wojskowe. Sądzę, że Łukaszenko po cichu jednak ma nadzieję, że niekoniecznie rosyjscy żołnierze będą musieli stacjonować po tej wojnie, a, a infrastruktura będzie dla niego korzystna. Rodzaje uzbrojenia, jakie przekazuje Rosja Białorusi, czy jest tam broń atomowa. o tym się też przecież jakiś czas temu, około rok temu mówiło, tego to dzisiaj nie jesteśmy pewni, ale infrastruktura jest budowana. To z punktu widzenia dyktatora jest rzecz korzystna. On oczywiście nie myśli o wolnym społeczeństwie białoruskim, ale o takim... Yy, zabezpieczaniu władzy w państwie dla, no właśnie, sądzę też, że myśli o swoim yy, następcy, yy, kto wie, może któryś z synów, to, yy, to, to to jest to, co jest jego takim yy, nawet nie krótkofalowym, ale takim głównym celem w tej chwili. A przy okazji, jeżeli uda się gospodarkę wyprowadzić jeszcze na prostą, no to, to, to dodatkowe cele. Dotychczas rządy w ogóle Łukaszenki polegały na tym, żeby trwać, pozyskiwać wsparcie, gdzie trzeba siłowe, militarne, gdzie trzeba ekonomiczne z Rosji sprzedając nawet kolejne przedsiębiorstwa, ale jak widzimy ten cel utrzymywania władzy politycznej jest dla niego trwały, skuteczny, a społeczeństwo, społeczeństwo no musi się dostosować do, do, do jego władzy. Bają, jak to się mówi, skonsolidowaną autokrację. Więc bardzo wiele od jego osobistej decyzji zależy i będzie na pewno próbował nie wypuścić tej władzy. To oczywiście w pewnym momencie sprzyjającym z naszej perspektywy może mu się nie udać, ale, ale on oczywiście dba o to, żeby tak nie było. No tak, yy, takiej dyktatury, yy, no, no jakby no wiadomo, że Łukaszenka musi tę władzę utrzymać, bo jeśli jej nie utrzyma, to może skończyć tak jak wielu dyktatorów na świecie yy, skończyło, czyli w sposób naprawdę yy, s -s -s smutny, więc będzie na pewno tej swojej władzy bronił absolutnie do samego yy, końca. Także wiele osób z tego reżimu też yy, jest w takiej sytuacji, że upadek tego reżimu to byłby też absolutny ich yy, koniec na razie mamy kolejnych wypuszczonych więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Na to czekał Andrzej Poczobut w białoruskich więzieniach ponad 5 lat. Jak dalej się potoczą jego losy, na razie trzeba dać mu po prostu odpocząć. To jest w tej chwili dla niego absolutnie najważniejsze. Bardzo dziękuję profesor Artur Roland Kozłowski, Uniwersytet WSB Meritow w Gdańsku. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I ja państwu za uwagę. Dziękuję Michał Strałkowski. Do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Reklama. Wiesz co Marian, super jest ten nasz nowy telewizor No, wiadomo Barbara no. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, Ci, Ci panowie z Media Expert. Expert I jeszcze tego starego grata zabrali Wygodniej i za darmo Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl o reklamie. Autopromocja. Troska. Ta codzienna, zwykła, czasem przyjemna, a czasem nieznośna. Będzie bohaterką najbliższej audycji do pomyślenia. Porozmawiam o niej z socjolożką i dziennikarką Olgą Gitkiewicz dzisiaj o 22.06 na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam Ewelina Kamińska. Autopromocja.